Zrobimy tak, że dokończę wczorajszą konferencję, która, która nie została dokończona, związana z wartością, godnością, z akceptacją, z tożsamością. Króciutko dokończymy ten temat. Włączyliśmy wczoraj przebaczenie. Wydawało się, że jest to bardzo ważny temat też w kontekście wieczornej modlitwy o uzdrowienie, Także myślę, że nic nie stracimy. A potem właśnie jeszcze króciutko wrócimy do tego tematu, który jest kontynuacją właściwie całego tego programu, tego co tutaj przeżywamy. Właśnie szukaj pokoju i idź za nim. Moi drodzy, mamy kochać siebie. Często o tym zapominamy. A przykazanie Boże jest takie. Będziesz miłował Pana Boga swego, bliźniego swego, jak siebie samego. Pan Jezus powiedział, kochaj, kochaj bliźniego nie zamiast siebie, ale kochaj bliźniego jak siebie samego. I z tego powodu, że nie pamiętamy o tym, zapominamy o tym, że gdzieś tak jest w człowieku takie fałszywe przekonanie, że jak zrobi coś dla siebie, to już jest egoizm. No i trzeba się szybko spowiadać z tego egoizmu, prawda? Oczywiście jest różnica pomiędzy miłością własną, zdrową, dobrą, ewangeliczną miłością własną, a egoizmem. I właśnie chciałam parę zdań na ten temat powiedzieć, podzielić się ze wszystkimi. To jest poważny konflikt właśnie pomiędzy miłością własną, a samolubstwem. I jest nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak często występuje, i jakie wytwarza napięcie w nas samych i w relacjach właśnie z ludźmi. Szczególnie w relacjach z najbliższymi, z mężem, z żoną, z dziećmi, z rodzicami, ale w ogóle w relacjach z ludźmi. <śmiech> Istnieje wiele niejasności na ten temat, prowadzących do wielkiego niepokoju i problemów w ludzkim życiu. a Jeszcze raz powtórzę i w relacjach międzyludzkich. I kiedy Pan Jezus i psychologowie mówią nam, że mamy kochać siebie samego, to możemy wywnioskować na tej podstawie, że jest to istota emocjonalnego i duchowego rozwoju. Tak jest, tak jest w istocie, ale problem znowu leży w tym, jak to wprowadzić w życie. Jak to kochać siebie, jak to robić na co dzień. Pan Jezus nie udzielił nam jakiejś dokładnej instrukcji, nie udzielił nam jakichś dokładnych wskazówek co do tego, a psychologowie też nie zawsze stawiają sprawę jasno i nie zawsze się zgadzają. W rzeczywistości, kiedy studiujemy książki psychologiczne, myślę, że Ula tutaj mnie wesprze w tym, jako zawodowiec, niektóre książki z dziedziny psychologii budzą w nas nieufność, Popierają one filozofię egoizmu. Najpierw ja, najpierw ja, a potem inni. Dlatego większość ludzi no, działa ostrożnie. Dopowiem jeszcze, że nawet yy, zwróćmy uwagę w kościele, też mało się o tym mówi. E, raczej, jeżeli słyszymy w homiliach, jeżeli słyszymy w katechezie, to słyszymy to, Będziesz miłował Pana Boga swego i kochaj bliźniego, kochaj bliźniego. Oczywiście wszystko jest bardzo dobre, tylko że jakby nie wypływa we właściwy sposób to, co jest w środku. Jak siebie samego, prawda? I dlatego ten problem jakby, znaczy ten problem zwiększa to napięcie w człowieku. Bud budząc też niepokój sumienia i jeszcze różne inne komplikacje. Yy... Więc. Yy... I klasycznym tego przykładem jest poświęcająca się żona i matka, która nieustannie zaspokaja potrzeby dzieci, potrzeby męża, niewiele troszcząc się o, o siebie. Yy, w I myśli, że postępuje najlepiej na świecie. I myśli, że jest najbardziej kochającą żoną i najbardziej kochającą matką. Bo właśnie w taki sposób jej mama, może babcia, okazywały swoją miłość. Taka jest właśnie rola dobrej żony, dobrej matki. Tak wnioskuje i tak postępuje na tej podstawie. Znaleźć czas dla siebie, zrobić coś dla siebie, byłoby egoizmem wyzwalającym w niej poczucie winy. I smutnym rezultatem tego, bardzo niedobrym owocem takiej postawy, bardzo zafałszowanej zresztą, jest rozwijający się egoizm dzieci, egocentryzm męża, ze stopniową, jednoczesną utratą jej własnego człowieczeństwa. Kobieta pogrąża się jeszcze bardziej. Wysiłek utrzymania się w roli osoby poświęcającej się dla innych sprawia, że w końcu tacy ludzie stają się egocentrykami. Ich potrzeba bycia kochanym jest w sposób neurotyczny złączona z chęcią dogadzania wszystkim po to, żeby właśnie czuć się przez nich kochanym, akceptowanym. Ponieważ tacy ludzie nie kochają samych siebie, nie mają szacunku do samych siebie, są całkowicie uzależnieni od miłości innych, muszę na wszystko zarobić, to jeszcze zrobię ciasto w środku tygodnia, to jeszcze coś tam zrobię, to jeszcze coś tam zrobię, prawda? Żeby, żeby, żeby mnie głaskali po głowie, żeby mówili, mamo, jakie to dobre, Mamo, jesteś wspaniała. Jeśli tego nie zrobię, będą wszyscy szemrać w domu, narzekać yy, i tak dalej. I poczucie wartości, poczucie, poczucie wartości, tożsamości, godności yy, takiej osoby są uwarunkowane tym, co inni o nich myślą i mówią. I, i, i tak jak powiedziałam, wspomniałam, istnieje delikatna granica pomiędzy miłością własną yy, a ekocentryzmem, i tutaj prawdopodobnie no, tkwi konflikt interesów. Jak to możliwe? Kochać siebie i nie być egoistą. Jak to możliwe, kiedy na przykład dzieci proszą, mamo, dzisiaj jest środa, zrób to ciasto, co było na niedzielę. I mama rzuca wszystko i robi. Zamiast powiedzieć, nie, dzisiaj idę do fryzjera. Albo dzisiaj umówiłam się w kawiarni, powiedzmy, z moją przyjaciółką. Jeżeli chcecie, to tutaj jest przepis, prawda, i można zrobić samemu. A w ogóle to bardzo Was proszę, y, zróbcie to, pamiętajcie też o mnie, jak będziecie piec. Moi drodzy, więc, y, więc żeby to wszystko jakoś właściwie ustawić, to ten problem wymaga szczerości. Ja wiem, że tak nie zawsze się da, ale musimy się tego uczyć, y, bo właśnie ten problem wymaga szczerości wymaga badania swoich motywów i wymaga autoanalizy. Ja powiem, że bardzo dużo wygrałam w życiu, kiedy zaczęłam się tego uczyć, zaczęłam wygrywać i zauważyłam, że bardziej mnie wszyscy szanują. Nie tylko moje dzieci, ale też inni ludzie. Kiedy nauczyłam się być asertywna, kiedy nauczyłam się stawiać granice, oczywiście z szacunkiem do drugiej osoby, z miłością, ale stanowczo i jakby w respektowaniu swoich praw, prawda? <knie> e, więc, moi drodzy, człowiek e, zawsze szuka kryteriów, na podstawie których mógłby odróżnić miłość własną od egoizmu. E, opisanie takich kryteriów nie jest, nie jest e, proste, e, może być trudne, ale jest możliwe i chciałam podać taką, może zubożoną trochę charakterystykę, która pomoże nam owe różnice rozpoznać. A więc pierwsze, po pierwsze autentyczna miłość własna sprawia, że czynimy to, co jest najlepsze dla naszego życia. Prawdziwa miłość własna sprawia to, że czynimy to, co jest najlepsze dla naszej egzystencji. Najlepsze niekoniecznie znaczy najłatwiejsze. Nie to, co przynosi mi dobre samopoczucie, co jest przyjemnością, czy też to, co robią wszyscy inni. Często jest to dokonywanie tego, co trudne, co wymaga czasu, energii, pieniędzy. Pan Jezus powiedział, kto chce znaleźć swoje życie, straci je. Często wymaga to samodyscypliny, poświęcenia, umiejętności zniesienia zawodu dzisiaj, po to, żeby wygrać jutro. Eee, często oznacza to stawianie, stawanie twarzą w twarz z rozbiciem, cierpieniem, po to, żeby zdobyć większe uznanie dla siebie, większy szacunek, większą akceptację. I nie od innych, ale przede wszystkim od siebie samego. Ja najpierw muszę zdobyć szacunek sa samej siebie. Jeżeli powiem nie dzisiaj nie zrobię tego dla was, dlatego, że mam inne plany, mam swój plan. Może być tak, że przez dwa dni mój mąż nie będzie się do mnie odzywał, ale ja wzro w, tam w środku, w moim wnętrzu wzrosnę w szacunku, w czci do samej siebie. I on zobaczy, że wróciłam na przykład od fryzjera, że odpoczęłam, że jestem uśmiechnięta, i to mu da do myślenia. Oczywiście taki obraz jest możliwy we wszystkich relacjach, prawda? We wszystkich relacjach z dziećmi. Dzisiaj mamy nie ma. I dzieci zauważą, że o, mama się mniej denerwuje, więcej się uśmiecha. Eee, właśnie zauwa dzieci zauważą, że ma delikatny makijaż, że włosy są gdzieś tam zawsze zniżwione, prawda? W ładny sposób, niekoniecznie przez fryzjera. Po prostu, no nie, no można samemu jakoś ładnie zadbać o swoje włosy. Powiedziałam coś głupiego. No, no, no. <suszyna> Sąsiada musimy wykluczyć. Sąsiada musimy wykluczyć. Ale wiecie, ale mój porze. Z suszarką i szczotką można zrobić. No, ja dobrze, rozumiem to. Dobrze, no. dobrze. Czuję się dobrze. Nie czuję, że popełniłam ga. Więc moi drodzy, moi drodzy, często to już powiedziałam, miłość własna nie jest introwersją, nie jest skierowana do siebie, do środka. To byłby właśnie egocentryzm. Miłość własna jest powrotem do świata na zewnątrz, jest wyjściem z siebie, jest wyjściem ku drugiemu człowiekowi, ale w taki mądry, w taki mądry sposób właśnie. Jednak zanim zacznę obdarowywać innych, muszę najpierw obdarzyć siebie, muszę być, do rozpo... muszę być zdolny, zdolna do rozpoznawania swoich potrzeb po to, żeby rozeznać, rozpoznać, dostrzec potrzeby innych ludzi. Autentyczna miłość własna dostarcza nam siły i odwagi właśnie do wychodzenia naprzeciw. No, przeciw, naprzeciw innym ludziom. Dostarcza nam siły i odwagi. Jezus powiedział, jeśli ziarno w ziemię, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, inaczej, jeśli ziarno, wpadłszy w ziemię, obumrze, przynosi plon obfity, zanim zakiełkuje musi ulec przeobrażeniu to najpierw ja muszę ulec przeobrażeniu. To najpierw ja muszę się zmienić. Znam taką sytuację małżeńską. Po wielu latach bycia w separacji mąż powiedział do swojego przyjaciela teraz dopiero wiem, co straciłem. Patrzy na swoją ex żonę która jest właśnie zadbana, nie w jakiś sposób tam wyszukany. Wykorzystując własne środki, własną, własne jakieś możliwości, pomysły też przyjaciółek, jest uśmiechnięta, jest właśnie widać, że dobrze się czuje w swojej skórze. I on teraz dostrzegł po wielu latach, że no, stracił wiele. Ten obraz właśnie miłości własnej, kiedyś przeczytałam takie bardzo, taką bardzo ciekawą rzecz, którą sobie na fiszce napisałam, ilustruje na przykład jezioro Galilejskie. Myślę, że jest więcej takich jezior, że jest więcej no, może rzek. W każdym razie o co chodzi? Do jeziora Galilejskiego wpływają świeże rzeki Jordanu, dzięki czemu jest ono jeziorem pulsującym życiem. Podobno jest to najbardziej płodne jezioro na świecie, najbardziej bogate w roślinność, w ryby itd. Właśnie rozwijają się w nim bujne rośliny, rozmnażają ryby. Następnie jezioro wypływa swym południowym ujściem z powrotem do Jordanu, a więc przyjmuje wody Jordanu Staje się przez to bardzo płodne i południowym ujściem znowu jezioro łączy się z rzeką Jordan, a więc y, z rzeką Jordan, który dalej toczy świeże wody, aż w końcu uchodzi do Morza Martwego. Morze Martwe jedynie gromadzi te wody, y, jest zbiornikiem stałym, y, bierze, ale niczego nie daje. Nie ma w nim życia, nie ma roślinności. Po prostu jest morzem martwym. I jezioro Galilejskie tętni życiem, nie tylko dlatego, że otrzymuje, zwraca się ku sobie, bierze, ale dlatego, że znów e, rozlewa się, że znów wpływa do Jordanu, daje mu z siebie, a dalej rzeka płynie do Morza Martwego. I to wydaje się kluczem do zrozumienia różnicy pomiędzy zdrową miłością własną a egoizmem. Miłość własna zwraca się ku swojemu wnętrzu tylko po to, żeby powrócić na zewnątrz, żeby dać innym. Karmi siebie, ale też daje innym. Natomiast egoizm zwraca się ku swemu wnętrzu i tam pozostaje i umiera. I właściwie człowiek staje się martwy. I życie wokół Niego kamienieje i relacje kamienieją. Brak Mu spojrzenia na zewnątrz. Charakterystyczne jest dla Niego jedyne to wewnętrzne zaślepienie, ta skamielina wewnętrzna. I podobnie jest z nami. Jeżeli pokochamy siebie, będziemy troszczyć się o siebie, będziemy dbać o siebie na przeróżne sposoby, o własny rozwój, o kontakt z ludźmi będziemy dawać życie. Jezus oddalał się samotnie w góry. Jezus też był bardzo asertywny. Dbał o siebie. Nie oddawał się cały tłumowi. Nie oddawał się cały nawet swoim uczniom. Dbał o siebie. Systematycznie oddalał się w góry. Y, sz, y, szedł, aby rozmawiać z ojcem. Wiedział, że jest mu potrzebny nie tylko odpoczynek, jest mu potrzebny, potrzebna, nie, potrzebna nie tylko zmiana tempa życia, ale też rozmawiał z ojcem, rozmawiał z Bogiem. Y, I potem, karmiąc siebie w samotności, powracał do innych powracał, żeby znowu y, służyć y, ludziom. I Ludzie, którzy zawodowo poświęcają się dla innych, cierpią czasami z powodu wypalenia się. Dają innym, ale, nicze, ale niczego albo za mało, zbyt mało y, dają sobie samym. Nie troszczą się o własny rozwój. Często jest to spowodowane, tak jak mówią, no nie mam czasu, nie mam czasu i usychają ważny jest odpoczynek, ważna jest odpowiednia ilość snu, ważny jest właściwy posiłek, ważne jest zrobienie przerwy, ważne jest nawet to, żeby poranna gimnastyka, która niewiele kosztuje, ważne jest, żeby rano wstać i yy, postarać się wzbudzić takie dobre uczucia w sobie, niezależnie od tego, jak nam ciężko, bo zawsze, bo oprócz tego, że jest ciężko nieraz w życiu, to życie ma też piękne strony, piękne karty. I rano możemy popatrzeć przez okno i zobaczyć, że na ulicy jest spokojnie, że nie ma, nie, nie, nie ma jakiś tam nie ma wojny, nie ma, nie ma jakichś strasznych rzeczy, że woda jest w kranie, że mogę sobie zrobić kawę rano, że mogę się umyć, że mam się w co ubrać, że w kuchni jest chleb na stole, jest tyle rzeczy, które mogą nam pomóc wzbudzić pozytywne emocje. I to już nastawia cały organizm w taki pozytywny sposób i też pomaga nam nastawić siebie w ogóle pozytywnie do siebie samych. Prawda? Też, moi drodzy, jest kwestia trzeciego przykazania. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, na przykład, które dzisiaj jest tak bardzo traktowane, ignorowane, tak bardzo traktowane na skróty, traktowane trochę niepoważnie przez ludzi wierzących. Bardzo dużo chrześcijan właśnie spędza czas w niedzielę w marketach. Markety stały się takimi współczesnymi świątyniami. Różne rzeczy się robi, natomiast, których nie powinno się robić. Może tak powiem. Natomiast jest w tym wielka mądrość Boże, Kiedy Bóg dał przykazanie, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił, to tak jakby chciał nam powiedzieć, odpocznij, bądź dobry dla siebie. Eee, po to, abyś mógł dalej żyć, abyś mógł zaczerpnąć siły, także ze, przede wszystkim ze źródła, którym ja jestem, żebyś mógł dalej żyć i obdarowywać innych i pracować pracoholicy nie potrafią zadbać o siebie, i to jest nauk, są jak nałogowcy, i to jest też taka droga do samozniszczenia. Jakie to jest ważne, żeby rodzice znajdowali czas dla, dla dzieci? Mieć czas dla siebie, mieć czas dla dzieci. To jest największa inwestycja w rodzinę. Mieć czas dla siebie, mieć czas dla dzieci. Oczywiście, jeżeli jesteśmy w relacji z małżonkiem, mieć też czas dla siebie. Taki czas małżeński, takiej komunikacji, dobrych rozmów. Prawda? I kiedy rodzice znajdują czas właśnie dla dzieci, to też dla siebie i dla dzieci. Dzieci uczą się, jak żyć i jak kochać. To jest największa inwestycja. I teraz w dobrej miłości własnej jest miejsce na spojrzenie na siebie, na refleksję nad własnym życiem, zachowaniem, nad jego motywami, na rozwijanie intuicji i samozrozumienie. Oto w jaki sposób działa Duch Święty, czy to przez modlitwę, czy przez dialog z drugim człowiekiem. I wtedy poznajemy, że jesteśmy darem, zaczynamy go doceniać i rozwijać, że my sami jesteśmy darem dla siebie i dla innych. I to zrozumienie samego siebie wiedzie do pokory. Znać swoje możliwości to również znać swoje ograniczenia. Gdy poznajemy siebie i własną skończoność, inaczej patrzymy na otaczający nas świat, na rzeczywistość życia i lepiej sobie z nią radzimy. Dzięki samowiedzy możemy być bardziej aktywni i, wznosić, i wnosić coś nowego dla innych. Introspekcja ta nie powinna być mylona z pewnego rodzaju introwersją, zamykaniem się w sobie, egocentryzmem, który zapatrzony jest tylko w siebie, na to już zostało wspomniane. Taka introwersja pozbawiona jest pola widzenia, zmierza donikąd i nic nie daje. Jest narcystyczna, skupiona wyłącznie na sobie, charakteryzuje się strachem i drażliwością. W ludziach niespokojnych, w egocentrykach panuje nieustanny zamęt. Wydaje im się, że nie potrafią wydostać się ze świata zmartwień. Są wiecznie zakręceni w swoim cierpieniu, w swoim zmartwieniu, w tym zamartwianiu, w tym niepokoju. A zdrowa miłość własna wyzyskuje introspekcję i potrafi zwracać wzrok ku innym. Jej spojrzenie jest, szersze, podczas gdy introwersja służy samej sobie i interesuje się tylko sobą. Właśnie, kiedy kochamy w dobry i mądry sposób siebie, dostrzegamy, że nie tylko cierpimy sami, że nie tylko my mamy określone potrzeby, ale że jest wiele ludzi, którzy cierpią w ten sam sposób i szukamy możliwości, żeby jakoś y, zaradzić temu wszystkiemu. Także to, że my tutaj jesteśmy, y, to, że w ogóle istnieje takie stowarzyszenie niezwykłe, o którym się niedawno dowiedziałam jak sychar, no to świadczy o tym, że, że nie jest z nami tak źle, że, że kochamy siebie, że nie zamykamy się w własnym świecie, nie zamykamy się, nie zamykamy się w sobie, ale mimo tego, tych niedogodności życia, Dostrzegamy, że inni też cierpią i chcemy coś wspólnego, dobrego zrobić dla wielu ludzi. Jeszcze nie wiemy, ile ludzi przez nas zostanie postawionych na nogi, mocno stanie w życiu. Inną cechą miłości własnej jest rozsądek. Rozsądek, jak się domyślamy, jak wiemy, nie działa na zasadzie uczuć, impulsów lub popędów, z których żaden nie potrafi yy, yy, Rozsądnie sobą pokierować. Osoba, która kocha siebie naprawdę jest uczuciowa, wrażliwa, ma kontakt ze swoim światem wewnętrznym, ze swoimi uczuciami, umie te uczucia określić, umie je nazwać, posiada w sobie no, też taką, powiedziałabym, inteligencję emocjonalną, wie jak pokierować tymi uczuciami, co z nimi zrobić, ten świat nad nią nie panuje. Ten świat nad nią nie ma władzy, a to jest bardzo istotne. Mądra miłość własna nie ulega wpływom fałszywego poczucia winy, nie posługuje się wymówkami. Człowiek prawdziwie kochający siebie wykorzystuje swoją inteligencję, poszukuje najlepszej informacji czy wiedzy, która korzystnie wpłynie na to, pomoże mu, Podjąć jak najlepsze decyzje w życiu, które będą dobre nie tylko właśnie dla niego, ale też i dla innych. Człowiek prawdziwie kochający siebie działa ze świadomością, że uczynił i rozważył wszystko, by postąpić dobrze. Że podjął najlepszą decyzję, nawet w złej sytuacji i jest gotów stawić czoła trudnościom. Umie przyjąć krytykę, Działa z przekonaniem, pewnie i z wiarą w siebie Moi drodzy, i może to kilka takich haseł, yy, które mogą nam się przydać i które jakoś tam rzucają, no, które mogą nam się przydać i może rozjaśnią yy, ten problem yy, To też należy do tego tematu szukaj pokoju i idź za nim bo najpierw człowiek musi, musi zawrzeć pokój sam, z samym sobą. Najpierw musi być pojednany z samym sobą. Najpierw musi przebaczyć samemu sobie. Musi uznać, że jest w nim ogromny potencjał i dobra, i możliwości, i talentów. I musi też uznać, że ma też słabe strony ułomności, y, słabości. Taka jest prawda o każdym człowieku. I to jest droga do pokoju. I to jest droga do tego, żebyśmy Żyli w pokoju I żebyśmy no, szerzyli Pokój wokół siebie Moi drodzy Jeszcze kontynuując ten temat Szukaj pokoju i idź za nim Chcę powiedzieć Że absolutnie W naszym życiu Jako ludzie wierzący Nie tylko winniśmy Ale musimy kierować się Mądrością Bożą i musimy poznawać prawdę i, mu, i musimy za wszelką cenę dążyć do poznania prawdy i znać prawdę i prosić Ducha Świętego codziennie w modlitwie, to jak to było w tym, w tym opowiadaniu z księdzem biskupem, z biskupem Dębowskim i kardynałem Wojtyłą, prosić Ducha Świętego, aby objawiał nam prawdę. Moi drodzy, a prawda jest tutaj. Musimy od dzisiaj, od jutra, jak wrócimy do domu, musimy czerpać mądrość ze Słowa Bożego. Czerpać mądrość z naszą z Bożej, uczyć się, szukać jej z Bożej mądrości. Moi drodzy, w Biblii jest odpowiedź na wszystkie pytania, które nas nękają. W Biblii jest, jest odpowiedź, nawet nie zdajemy sobie sprawy, na najbardziej prozaiczne pytania, które człowiek sobie stawia. Nie znamy tych odpowiedzi, bo nie znamy prawdy. A Pan Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I w tych różnych konfliktach, w tych trudnych problemach, w nieumiejętności komunik komunikowania się, właśnie w braku jakiejś asertywności, w braku miłości siebie wszystko, wszystko jest tutaj Wszystko jest w Biblii I chciałam, chciałam powiedzieć, że I też to, co już było powiedziane wczoraj Że wszystko, co przeżywamy Dobrze jest od, Znaczy nie dobrze jest Ale powinniśmy, żeby żyć w pokoju Odnosić do relacji z Bogiem Wszystko W Biblii, kiedy czytamy Psalmy na przykład jest bardzo, Psalmy są bardzo dobrą modlitwą terapeutyczną i taką modlitwą, która, które są jakby najbliżej człowieka, powiedziałabym i zaraz jeszcze o tym do tego wrócę w każdym razie w Biblii jest na przykład modlitwa krzyku i złorzeczenia pomyślelibyśmy, że jest modlitwa krzyku i złorzeczenia możemy zadać sobie pytanie jak to jest możliwe Złożeczenie w Biblii, przecież to jest grzech. To jest grzech. Ale moi drodzy, zaraz otworzę Psalm 139. Właśnie na, to jest jeden z psalmów, który, który, w którym zawarta jest modlitwa złożeczenia. 139. Więc ten człowiek, autor tego psalmu, <śmiech> bardzo skrzywdzony przez ludzi mówi Bogu obyś zgładził tego bezbożnego obyś yy, uczynił mu to i to obyś poczynił zemstę na mnie na tym bezbożnym, który mnie skrzywdził i tak właśnie yy, właśnie yy, o Boże, obyś, obyś zgładził bezbożnego niech krwawi mężowie idą precz ode mnie oni przeciw Tobie Zmawiają się podstępnie Za nic mają Twoje myśli Panie, czyż nie mam Nienawidzieć tych, co nienawidzą siebie Czyż nie mam nienawidzieć Autor mówi, mam ich nienawidzieć Oni źle czynią I Ciebie też nienawidzą, Boże yy, Oraz nie brzydzić się Tymi, co przeciw Tobie powstają Prawda? I mówi, nienawidzę ich pełnią nienawiści yy, Stali się moimi wrogami i moi drodzy bo zawsze mamy dwie możliwości co przewija się w tych naszych konferencjach i tak samo jest z naszymi uczuciami te, złe, te trudne uczucia nienawiść pragnienie zemsty te wszystkie trudne uczucia, które znamy możemy rzeczywiście podsycać w nas te uczucia i trwać w nich i to prowadzi do dalszego nieszczęścia, do dalszej destrukcji w nas, duchowej, psychicznej, fizycznej też. Ale mogę te uczucia przynieść do Boga i szczerze Mu powiedzieć, co myślę i szczerze Mu powiedzieć, że tak naprawdę to udusiłabym Go własnymi rękami. Właśnie wypowiedzieć takie słowa. I co się wtedy dzieje, kiedy ja przynoszę wszystko na modlitwę? Kiedy ja wszystko odnoszę do relacji z Bogiem? Bóg zmienia moje serce. Bóg zmienia moje myślenie. Jezus uzdrawia moje uczucia. Bo zobaczcie, co dalej właśnie tutaj ten psalmista mówi. Wyrzucił Bogu wszystko... I przyszła jakaś refleksja boska do Niego. Światło z nieba, bo mówi tak, mówi tak dalej do Boga. Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Zbadaj mnie i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj moje troski. I zobacz, czy jestem na drodze nieprawej i skieruj mnie na, na drogę odwieczną. Usłyszał Boga, który pokazał mu, że to jest Twój problem, że to Ty musisz rozwiązać ten problem, że ja Ci w tym pomogę, że, że to ze mną jest coś nie tak, prawda? Zbadaj mnie, Boże, gdzie jeszcze raz przeczytajmy. Panie czyż nie mam nienawidzieć tych, co nienawidzą Ciebie, oraz nie brzydzić się tymi, co przeciw Tobie powstają. Nienawidzę ich pełnią nienawiści. Stali się moimi wrogami. Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce. I doświadcz, i poznaj moje troski. I zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną. E, czy, moi drodzy, e, Zaznaczyłam sobie psalm po takiej pewnej porannej rozmowie. Nęka nas nieraz takie pytanie: dlaczego grzesznikom powodzi się dobrze, a ludziom, którzy żyją, żyją w taki prawy sposób źle? Mamy takie pytanie czasem. Ja mam. I słuchajcie, weźmy na przykład psalm 73. Psalm 73, tutaj jest wiele takich psalmów, ale przykładowo, psalm zaczyna się tak. Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca. Autor stwierdza, że Bóg jest dobry dla prawych i dla ludzi czystego serca. I przyznaje się do pewnej rzeczy, a moje stopy nie omal się nie potknęły, omal nie zachwiały się moje kroki. Przyznaje się do czegoś, co o mały włos się nie stało. Moje stopy nie omal się nie potknęły, omal się nie zachwiały moje kroki. I dalej mówi, co próbował zrobić, co próbował zrobić. Zazdrościłem Bowiem niegodziwym, widząc pomyślność grzeszników, bo dla nich nie ma żadnych cierpień i ciało jest zdrowe. Tłuste. Nie doznają ludzkich utrapień, ani z innymi ludźmi nie cierpią. Przyznaje się do tego, co, co jakoś zaczęło się dziać. Zaczął zazdrościć ludziom niegodziwym. On opisuje jeszcze potem ten stan ludzi niegodziwych, że ich naszyjnikiem nie spycha, a przemoc szatą, co ich przyodziewa, ich nieprawość pochodzi z nieczułości. Złe zamysły nurtują ich serca, szydzą i mówią złośliwie, butnie grożą uciskiem, ustami swymi niebo napastują, język ich krąży po ziemi. Jest nam to bardzo bliskie. Opis też współczesnych ludzi, wielkich i bogatych tego świata. I, spo, i dalej spogląda na siebie, autor spogląda na siebie yy, i dręczą go myśli i wątpliwości tego typu. Posłuchajmy. Czy więc na próżno zachowałem czyste serce i w niewinności umywałem ręce? Na próżno się starałem? Jest takie bliskie nam. Tyle starań, tyle wszystkiego. Czy więc na próżno się starałem i w niewinności umywałem ręce? Co dnia bowiem cierpię chłostę, Każdego ręka spotyka mnie kara. Gdybym pomyślał, będę mówił jak tamci, to, to bym zdradził ród twych, twoich synów. Więc ma wątpliwości. Jego serce jakoś toczy walkę gdzieś tam we wnętrzu. Bo właśnie mówi na próżno zachowałem czyste serce, no ale gdybym postępował jak tamci, to zdradziłbym y, ród Twoich synów, zdradziłbym Ciebie, Boże. Prawda? Jest w nas takie rozdwojenie. Jest w nas, taka, jest w nas takie rozdarcie. Po co mi to było? Dlaczego się tak starałam? Ale gdybym się nie starała, gdybym się nie starała no to gdzieś, no zdradzilibyśmy Boga, zdradzilibyśmy samych siebie. E, I co dalej robi nasz bohater? E, wnika w święte sprawy Boże. Mówi tak. Rozmyślałem zatem, aby to zrozumieć, lecz to wydało mi się uciążliwe, póki nie wniknąłem w święte sprawy Boże. Nie przyjrzałem się końcowi tamtych. Rozmyślałem zatem, aby to zrozumieć, lecz to wydało mi się uciążliwe. My też to próbujemy zrozumieć. Zadajemy pytania innym, prawda? No jak to pojąć, jak to zrozumieć? E, popatrz, tamci nie chodzą do kościoła, nie modlą się. E, w niedzielę, W sobotę w niedzielę wyjeżdżają... Gdzieś tam żyją bezbożnie, popać jak mają dobrze. A, a myśmy tyle lat jakoś starali się żyć po Bożemu. Nasze dzieci nakłanialiśmy do modlitwy. Uczyliśmy się ich modlić. I po 20 latach małżeństwa rozwód. Więc rozmyśle, rozmyślamy nad tym, aby to zrozumieć, ale to nam się wydaje nie do zrozumienia. Tak jak pisze ten autor, lecz to wydało mi się uciążliwe. Uciążliwe jest dla nas zrozumienie tego. Nie mamy odpowiedzi. I dalej autor mówi e, w końcu to poją, ale wtedy, kiedy jak mówi póki nie wniknąłem w święte sprawy Boże, póki nie wniknąłem w święte sprawy Boże i nie przyjrzałem się końcowi tamtych. I dopiero wtedy dostrzega zamysł Boży. E, zaiste na śliskiej drodze ich stawiasz i spychasz ich ku zagładzie. Jakże nagle stali się przedmiotem grozy, zniknęli strawieni przerażeniem. Jak snem po obudzeniu, panie powstając, wzgardzisz ich obrazem. <śmiech> Gdy się trapiło moje serce, a w nerkach odczuwałem ból dotkliwy, byłem nierozumny i nie pojmowałem. Byłem przed Tobą jak jutrzne zwierzę. Wyznaję, że był nierozumny i nie pojmował tego, co mu zostało ukazane. I dopiero w modlitwie zmieniła się jego perspektywa, jego spojrzenie na, na cierpienie, i zaczyna rozumieć, że Bóg zawsze był z nim, nawet jeśli czasem wiodło mu się bardzo źle. Posłuchajmy, jak ten cel się kończy. Lecz ja zawsze będę z Tobą. Tyś ujął moją prawicę i prowadzisz mnie według swojej rady i przejmiesz mnie na koniec do chwały. Kogo prócz Ciebie mam w niebie? Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. Niszczeje moje ciało i serce. Bóg jest opoką mego serca i mym udziałem na wieki. Oto giną ci, którzy od Ciebie odstępują. Ty gubisz wszystkich, co łamią wiarę wobec Ciebie. Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga. W Panu wybrałem sobie schronienie, by opowiadać wszystkie Jego dzieła. Każdy psalm jest niezwykły. Każde słowo Boże, wszystko, każde słowo, które jest zapisane w Biblii, jest niezwykłe, jest pełne życia. Słowo Boże uzdrawia nas, słowo Boże uwalnia nas. Często, kiedy ludzie proszą, często, często, kiedy ludzie proszą o modlitwę, na przykład o uwolnienie z lęku przed cierpieniem, przed chorobą. Nieuleczalną, przed śmiercią Dużo jest Lęku z tego powodu W ludziach, dużo I kiedyś Jedna z osób posługujących Poprosiła Tą siostrę, która przyszła na modlitwę Żeby Przez tydzień rozważała Modlitwę Pana Jezusa w Ogrońcu i potem spotkaliśmy się z nią za trzy tygodnie. To była inna osoba. To był zupełnie inny człowiek. I, I właściwie to dała nam takie nauczanie, jak Słowo Boże, kiedy wgłębiła się w nie, bo to nie chodzi o to, żeby czytać, ale żeby karmić się Słowem. W kościele są dwa stoły: stół Eucharystii i stół Słowa. Jeżeli byśmy się karmili tylko Eucharystią, to jest to niepełny pokarm. I rano była o tym mowa, kiedy czytaliśmy wypowiedź Marty Robę. Musimy karmić się Słowem Bożym. I wtedy będziemy syci. I wtedy, będziemy, I wtedy nigdy nie będziemy głodni. Wtedy nigdy nie będziemy spragnieni. Wtedy nigdy nie będziemy pozostawać w jakiejś niewiedzy. Więc dla wszystkich nas że przeżywamy różnego rodzaju lęki. Jak przyjedziemy do domu, weźmy na przykład właśnie modlitwę Pana Jezusa w obrońcu i spróbujmy ją kontemplować. Spróbujmy się modlić tym Słowem Bożym. Spróbujmy się wczuć w sytuację Pana Jezusa, który jest tak, że wiara przed niczym nas nie chroni. Ale ja doszłam do tego po śmierci mojej córki, że wiara przed niczym nas nie chroni. Natomiast patrząc, jak Bóg przeprowadził mnie przez to doświadczenie, e, twierdzę, zresztą jest to też takie prawo duchowe, że, że Bóg, z Bogiem przejdziemy przez każdą ciemną dolinę. Z Bogiem przejdziemy przez każdą trudność. Z Bogiem przejdziemy przez każde nieszczęście. Pewnie nieraz pojawi się jeszcze kryzys, bo to jest to, co jest przypisane do życia różne kryzysy. Może jeszcze nie jedno nas spotka, bo takie jest życie na ziemi. Ale kiedy my uchwycimy się ręki Boga, to tak jak jest w tym psalmie, chociażbym przed ciemną doliną, w innym psalmie, w 25 bodajże, chociażbym przed ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. A więc y, podkreślam tutaj modlitwę osobistą, dlatego, że y, w Bóg przemienia nas na modlitwie. Zmienia nasze myślenie. Uzdrawia nas, jak powiedziałam. Zmienia nasze patrzenie na cierpienie. Daje nam zrozumienie. Daje nam poznać, że zawsze jest z nami. Nigdy nas nie opuścił. Nawet jeżeli w życiu... I nie opuści, Nawet jeżeli w życiu... No, nie wiedzie nam się najlepiej, a może jest bardzo źle. Chciałam jeszcze powiedzieć, bo przewija się tutaj cały czas właśnie to wylewanie serca przed Bogiem. Zresztą to też jest biblijne i to jest zapisane w 62 psalmie jest taki werset w 62 psalmie w każdym czasie Jemu ufaj narodzie przed Nim swoje serca wylejcie przed Nim swoje serca wylejcie to o czym reflektujemy o czym mówimy i też moi drodzy w modlitwie to co, to, co jest chyba najcenniejszego to jest to, że Bóg doprowadza nas do odkrycia tego miejsca, o którym mówią wszyscy ojcowie, o którym mówią ojcowie pustyni, mistrzowie życia duchowego, że jest takie miejsce w każdym człowieku, gdzie nikt nie ma dostępu, tylko Bóg. I właśnie chodzi o to, żeby odkryć to miejsce w sobie. Tam nas nikt nie zrani, tam nikt nie ma dostępu. Ja się nieraz zastanawiałam, jak to jest możliwe, że nawracają się sataniści. Że zadawałam sobie takie pytanie i właśnie pewien ksiądz egzorcysta mi to uświadomił, że nigdy nie jest tak, że człowiek do końca jest opętany. Dlatego, że właśnie jest to miejsce, gdzie satan nie ma dostępu. I mimo, że człowiek się świadomie oddał pod władzę szatana, to jednak ta cząstka należy tylko do Boga. I jest możliwe, żeby wymodlić dla największej patologii, dla największego zboczenia, dla, największego bandy, dla najgroźniejszego bandytyzmu, żeby wymodlić nawrócenie. I chciałam jeszcze powiedzieć... <śmiech> Chciałabym jeszcze powiedzieć, żebyśmy uczyli się też tak żyć taką chwilą, chwilą obecną, żebyśmy to, co było wczoraj czytane z Księgi Izajasza, nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy, żeby na ile to możliwe z łaską Bożą odcinać się od przeszłości, tej bolesnej, żeby nie zamartwiać się też za bardzo przyszłością. To nie jest łatwe, kiedy nie mamy pracy, kiedy nie mamy mieszkania, kiedy musimy w jednym mieszkaniu być z małżonkiem, który jest po naszej rozwo z którym jesteśmy po rozwodzie. Ale dobrze jest uczyć się chwilą obecną, żyć. Bo jeżeli weźmiemy ciężary dnia wczorajszego i wczorajszych dni, i przymnożymy ciężary jutrzejszego dnia i ciężary przyszłości, to jest nie do uciugnięcia, to jest nie do, nie do uniesienia. Natomiast yy, próbujmy, starajmy się i jest to możliwe dzięki właśnie tej modlitwie, temu namiotowi spotkania, osadzać nasze życie w boskim czasie, w teraz. Czas boski to jest teraz. Nie wiem, co będzie jutro, może za tydzień będzie po moim pogrzebie i mam teraz, mam tylko ten dzisiejszy czas, a właściwie to tą godzinę teraz. Nie wiem, co będzie wieczorem. Po prostu nie wiem. Dlatego właśnie starajmy się żyć tą chwilą obecną i przeżyć ją. Jest to możliwe dzięki łasce Bożej. Mówię to z całą odpowiedzialnością, chociaż nie jest łatwe i przeżyć ją jak najpiękniej właśnie w pokoju z Jezusem Chrystusem, w pokoju z Bogiem. Już chciałam powiedzieć jeszcze, żebyśmy w naszym życiu nie zapominali o dziękczynieniu. Myślę, że to nie jest o uwielbieniu Boga, o adoracji. To jest pierwsze, które się należy Bogu. Adoracja, cześć, uwielbienie, wdzięczność. Kiedy jesteśmy przytłoczeni ciężarami życia, to nam umyka i to jest normalne. I właśnie wtedy... Musimy wylać to serce, wylać ten ból i truciznę z, ze środka tam z nas, po to, żeby, żeby wejść w uwielbienie, wejść, wejść w dziękczynienie. Zresztą tak zaczynają się psalmy często. Zaczyna się właśnie od takiego biadolenia, od, od narzekania, od tego, jak jest trudno. I człowiek mówi to Bogu i psalm kończy się... Kończy się wdzięcznością, kończy się uwielbieniem. Ty zawsze jesteś ze mną. Dziękuję Ci, Panie. Teraz tak mówię swoimi słowami. Już nie będziemy odkrywać właśnie psalmu, ale tak się kończy. Więc, więc jest sens. Dajmy się prowadzić w modlitwie Duchowi Świętemu. I zawsze módlmy się do Ducha Świętego. Teraz właśnie tak dziękczynienie, prawda? Kiedyś czytałam u księdza Twardowskiego na temat dziękczynienia takie bardzo, bardzo takie, takie inne słowa na ten temat. Bo zwykle dziękujemy Bogu za coś. Zamawiamy przez świętą dziękczynną, za, dziękując za zdrowie, za udaną operację, za pracę, za zdany egzamin, za to, że przyszły pieniądze, no za różne dobre rzeczy. Dziękujemy Bogu i to jest godne i sprawiedliwe, absolutnie. Ale, ale, moi drodzy, wróćmy do Wielkiego Czwartku. Też w Wielki Czwartek zwykle nasze myśli, nasze uczucia koncentrują się na wieczorniku, na, na tym, że Pan Jezus ustanowił Eucharystię, że umył apostołom nogi i właśnie myślimy też o tym, żeby, no, że my też tak mamy postępować, prawda? Ale słuchajcie... W jakim kontekście Pan Jezus ustanowił Eucharystię? Też musimy pamiętać, że Eucharystia to znaczy dziękczynienie. W jakim kontekście Pan Jezus wiedział, że za chwilę zostanie zabity, że zost w ogóle że zostanie pojmany, że zostanie zdradzony przez jednego z najbliższych przyjaciół, że, że, że, zostanie właśnie, że pójdzie drogą krzyżową, że zostanie ukrzyżowany i umrze. Wszystko to wiedział, a jednak składał Ojcu dziękczynienie. Składał Ojcu dziękczynienie. Ustanowił mszę, ustanowił Eucharystię, czyli dziękczynienie. Więc można, sobie, tak ksiądz Twardowski ładnie to napisał, że ta pierwsza msza, to pierwsze dziękczynienie odbywało się jakby na wulkanie, który za chwilę ma wybuchnąć. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Jesteśmy gdzieś tam idziemy na Etnę przykładowo i po prostu y, jesteśmy gdzieś pod szczytem i dowiadujemy się, że za chwilę wulkan wybuchnie. No, y, no, mielibyśmy mieszane uczucia i y, nie przyszłoby nam do głowy, żeby teraz dziękować Bogu za coś, prawda? Y, tak więc, moi drodzy, moi drodzy, y, Właśnie jeżeli chcemy być yy, chcemy być yy, tak w pokoju, żyć w pokoju Bożym, to właśnie musimy przywoływać też te piękne strony życia. Musimy przywoływać i dziękować Bogu za najprostsze rzeczy, które wydają nam się oczywiste. I jeszcze jedno. Musimy też dziękować za naszych wrogów, za, naszych, za tych trudnych ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze, bo być może oni są naszymi największymi dobrodziejami. Być może dzięki nim zostaniemy zbawieni. Być może dzięki nim pójdziemy do nieba, dzięki nim się nawrócimy, dzięki nim zostaniemy ociosani, prawda, z tych wszystkich różnych naszych zabrudzeń. Więc dobrze jest dziękować za dobra, które mają inni, to jest bardzo dobry sposób na to, żeby pozbyć się zazdrości na przykład, za dobra, które mają inni. To jest, często się spotyka, ja to znam z autopsji, że porzucone żony zazdroszczą parą, które idą ulicą, trzymają się pod rękę, prawda? ale wtedy dobrze jest włączyć błogosławienie i dziękowanie Bogu za to dobro, które ci małżonkowie mają. Jesteśmy wtedy my uwalniani i uzdrawiani od tych zawistnych uczuć, które y, rujnują człowieka. Wszystkiego możemy nauczyć się z Biblii. Tak samo uwielbienia i adoracji, ale to już zostawmy na następne rekolekcje <głos> e, więc ja mówię amen Bogu niech będą dzięki